scena trzynasta. Julia Siewiczowa Mela. Ciociu? Julia Siewiczowa we drzwiach. Czego? Ciociu, co się dzieje? Hesia cały czas podsłuchuje i tak się śmieje. Co się dzieje? Nic, wszystko w porządku. Chwała Bogu. Julia Siewiczowa wchodzi do sypialni. Po chwili wychodzi Hanka, ta drochowa,